Kroda 1 kwietnia Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma serwis Anna Zaleśna Sewera i Tomasz ławnicki. Na no, w serwisie Polska powichurza. Kwestia może 30 sekund i już stodoły nie było. Za chwilę obory szóstoklasiści przed egzaminem kończącym szkołę. sprawdzian nie jest ważny, bo to jest kwestia percepcji i odbioru tego wydarzenia przez dzieciaki. I cuda w trójce. Można sobie wybrać nie tylko redaktora prowadzącego, ale nawet gościa polityka. Już wiadomo, że straty będą ogromne. W serwis zaczynamy od walki ze skutkami wichur. Prawie 2,5 tysiąca interwencji odnotowali do tej pory strażacy. Najczęściej usuwali powalone drzewa i zabezpieczali uszkodzone budynki. Strażacy nie ukrywają, że tak intensywnej nocy dawno nie mieli. W Wielkopolsce po przejściu trąby powietrznej uszkodzonych jest bardzo wiele budynków. Kilku raczej nie da się już odbudować. Kwestia może 30 sekund i już stodoły nie było. Za chwilę obory z drugiej strony, z prawej strony też nie było. Składała się jak, jak takie domino relacjonowała mieszkanka Olszewa w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku wiadomo, że na skutek silnego wiatru dwie osoby zostały ranne, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Miejscowości Sokołowsko. W powiecie wałbrzyskim. najadący samochód dostawczy przewróciło się trzeba wyniku czego dwie osoby zostały ranne. Dobra wiadomość jest jednak taka, że z każdą godziną wiatr ma słabnąć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowe fakty w sprawie katastrofy lotniczej sprzed tygodnia. Lufthansa przyznaje, że Andreas Lubic sześć lat temu informował pracodawcę o problemach z depresją. Dziś szefowie Lufthansa i Germanwings przyjadą na miejsce tragedii, do której doprowadził drugi pilot. Mają się spotkać z francuskimi ratownikami, którzy zakończyli właśnie akcję poszukiwania ciał ofiar katastrofy. Będzie około 10-12 zadań zamkniętych, przy czym to nie są już tylko zadania BCD, tylko zadania w różnych formach, zadania i prawda-fałsz, i zadania na dobieranie. Oprócz tego trzeba też coś napisać i rozwiązać zadania z matematyki. I powracamy do informacji z Niemiec. To nie jest rozwiązanie, które mnie zachwyca, natomiast jest to kompromis, który przyjęliśmy. Znaczy zależało nam na tym, aby w sprawdzianie pojawiły się języki obce. Byliśmy świadomi, że wprowadzenie zadań otwartych wiązałoby się z kolejnymi kosztami, więc na razie na tym etapie mamy tylko zadania zamknięte. Natomiast te zadania zamknięte znowu nie tylko na zasadzie prawda, fałsz, to jest dużo zadania na dobieranie. To był dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Opowiadał o sprawdzianie, które za godzinę, napiszą, za godzinę napiszą szóstoklasiści. Uczą się zgodnie z nową podstawą programową, stąd arkusze różnią się od tych z lat poprzednich. Egzamin składa się z dwóch części. O dziewiątej Pocznie się z języka polskiego i matematyki. Natomiast po przerwie uczniowie napiszą drugą część sprawdzianu z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum. Rejonowego. W przypadku wyboru innej szkoły rezultat może jednak okazać się decydujący. I wracamy do informacji na temat ubiegłotygodniowej katastrofy lotniczej w Alpach. Dziś szefowi Lufthansa i Germanwings przyjadą na miejsce tragedii. Lufthansa podała, że w 2009 roku, czyli jeszcze w czasie szkolenia Andreas Lubitz poinformował ośrodek kształcenia pilotów, że przebył ciężki epizod depresyjny. Lufthansa przekazała już informacje w tej sprawie prokuraturze. Linia podkreśliła jednocześnie, że w dniu tragedii Andreas Lubitz miał w pełni ważny certyfikat medyczny. Niemieccy śledczy podawali w poniedziałek, że Lubitz leczył się w przeszłości psychiatrycznie, bo miał myśli samobójcze. Chodzi o okres, zanim zaczął pracę jako pilot. W w tygodniowej katastrofie Airbusa linii Germanwings zginęło 150 osób zdaniem śledczych Andreas Lubic celowo rozbił samolot Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Teraz w serwisie Turcja i tragiczny finał policyjnej operacji nie żyje prokurator, którego wczoraj porywacze wzięli jako zakładnika. Wieczorem po sześciu godzinach negocjacji siły specjalne postanowiły odbić prokuratora z rąk napastników. Dwaj porywacze zostali zabici, ale postrzelany został także prawnik. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł w szpitalu. Do ataku przyznała się skrajnie lewicowa turecka organizacja rewolucyjny Front, Partia Wyzwolenia Ludu. Natomiast porwany prokurator to śledczy, który badał sprawę śmierci piętnastolatka, który zginął w Stambule dwa lata temu podczas tłumienia antyrządowych protestów. Porywacze żądali od prokuratora, by postawił przed sądem policjantów odpowiedzialnych za śmierć nastolatka. Trójka osobista to prezent dla naszych słuchaczy z okazji urodzin programu trzeciego. Dokładniej dla tych, którzy słuchają nas w samochodzie. Od dziś w odbiornikach dostępne są dodatkowe funkcje. Jakie? O tym dyrektor trójki Magda Jeton. To po prostu mi się w głowie nie mieści, że są takie możliwości techniczne, że będzie można sobie wybrać nie tylko redaktora prowadzącego, ale nawet gościa, polityka. Jeśli któremuś z naszych słuchaczy nie będzie podobał się gość, z którym akurat rozmawiamy w studiu, no wystarczy wcisnąć przycisk spryskiwacza w samochodzie, żeby zmienić gościa na zupełnie innego. No, na przykład Ryszarda Kalisza na Magdalenę Ogórek. Będzie też można zmienić prowadzącego audycję. Aby wybrać redaktora Mana, wciśnij jeden. Zobaczmy, co nam kolega wymyślił teraz. W Czeremsze. <śmiech> bardzo czerem jest łatwa. Aby wybrać redaktora Łukawskiego, wciśnij dwa. Będzie trudne dekcyjnie. W czeremsze. Mam nadzieję, że to się uda i że państwo polubią te opcje. Warto jednak pamiętać, że dziś pierwszy dzień testowania systemu i gdyby nie zadziałał, należy zresetować radioodbiornik. No i czasami nie działa. To tyle w tym serwisie trójki. No mówiliśmy, że to system testowy i ktoś tutaj napisał, że rzeczywiście to, co miało działać, to działa, ale wycieraczki przestały działać. Trzeba zresetować jeszcze raz. Wycieraczki? Cokolwiek. Krzysztof Łoniewski teraz ręce opadają. Wygląda na to, że Kazimierz Greń rzeczywiście dorabiał jako konik przed niedzielnym meczem Irlandia Polska w Dublinie. To zarzuciła mu policja i sąd, przed którym stanął w poniedziałek. Członek zarządu PZPN zapewniał, że przekazywał jedynie wejściówki swoim znajomym, chyba bardzo dalekim, Nabywcy biletów, do których dotarli dziennikarze przeglądu sportowego i portalu weszło.pl, nie znają osobiście grenia i kupili bilety od niego po cenach z solidną marżą. Co więcej, przesłali zdjęcia tych wejściówek, a ich numery jak ulał pasują do puli przekazanej do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, którym zawiaduje nie kto inny jak rzeczony grenie. On handlował biletami, a nasi piłkarze walczyli z twardymi jak skała Irlandczykami o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nie najlepiej będzie wspominał to spotkanie Arkadiusz Milik. Poturbowany opuścił boisko pod koniec meczu, jak się okazało, z urazem kolana, który wyłączy go z gry na kilka tygodni. Wczoraj w kwalifikacjach do Euro 2016 grano tylko w Jerozolimie. Izrael przegrał 0-1 z Belgią, a ta dzięki wygranej wyszła na prowadzenie w tabeli grupy B. Spotkanie o punkty 1, meczów towarzyskich całe mnóstwo. Kto by przypuszczał, że Portugalia przegrał u siebie 0-2 z Wyspami Zielonego Przylądka i Pal 6, że gospodarze grali bez kilku podstawowych piłkarzy, m.in. bez Cristiano Ronaldo. Ocknęli się z kolei Holendrzy. Po nie najlepszych meczach w eliminacjach pokonali Hiszpanów 2-0. Włosi 1-1 zremisowali z Anglikami, a Słowacy 1-0 ograli Czechów. Po golu piłkarza Legii Warszawa Andrzeja Dudy. Zaś Andy Marej pokonał w trzech setach Kevina Andersona z RPA awansował do ćwierćwinału turnieju w Miami. Wygrana jak wygrana, powiedzą kibice tenisa. Ani zaskakująca, ani błyskotliwa. Otóż to nie było zwykłe zwycięstwo. Szkod wygrał po raz pięćsetny w cyklu ATP. W historii tenisa takich zawodników jest niespełna pięćdziesięciu. Pływa chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami możliwe burza, także krupa śnieżna. W górach spadnie 10 cm śniegu. No i wiatr. Wiatr silny, dość silny. Miejscami bardzo silny. W porywach do 80 km na godzinę. W górach i nad morzem do 90, ale po południu stopniowo prędkość wiatru będzie się na szczęście zmniejszać. Temperatura od 4 stopni w Lublinie i w Augustowie, 5 w Warszawie, Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, do nie, jeszcze 6 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Kraków do siedmiu w Szczecinie i Szklarskiej Porębie. A w sprawie systemu... Nie mam taką sugestię dla pana, któremu system trójkowy nie działa w samochodzie. Niektóre nieuczciwe warsztaty tak robią. Może mieć pirackie oprogramowanie sterownika wycieraczek. No właśnie, tak się też zdarza resetować. Wszystko, res wszystko będzie dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Go. Into the Disco Scene Trójki. Damian Kwiek. Dzień dobry. Gościem Salonu Politycznego Trójki jest doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. Witam państwa, dzień dobry. Wikileaks informuje, w to informacja, która pojawiła się wczoraj, o związkach rzekomych prezydenta z ludźmi wojskowych służb informacyjnych. To jest kolejna tego typu informacja. Tym razem ma pochodzić z korespondencji analityków z Stratforu. Y to jakaś kolejna bzdura wymyślana przez prawicowych propagandystów, bo to nie tyle Wikileaks informuje, czyli tylko prawicowe portale. Tyle tam wzór miałem okazję przeczytać, które potem przefiltrowane oznaczają nawet nie półprawdy, tylko prawdy, Nie daje wiary temu. Prezydent Komorowski ma tylko jeden związek z WSI, to znaczy jako minister obrony narodowej nadzorował w WSI i żadnego jednego związku nie ma. Ale pan minister mówi o prawicowych portalach, ale Wikileaks to nie jest Źródło pochodzące od prawicowych portali, tylko, tylko źródło depesz de dyplomatycznych amerykańskich. Ale ja mówię o tym, że wyczytałem to na prawicowych portalach, nie czytałem tego Wikileaks. Ale informacja może jest prawdziwa. Ja, wie pan, tyle razy wyczytałem tam ćwierć prawdy. A jak dla historyka ja jestem historykiem, ćwierć prawda to jest całe kłamstwo. Także my. Jestem spokojny, że tym razem błotem smaruje się Brojysława Komorowskiego, bo, bo to jest specjalność tych portali, żeby błotem smarować Broisława Komorowskiego, a miodem smarować tych, których naprawdę należałoby ukazywać się w prawdziwym świetle. ale te portale przez są wydawane za pieniądze tych ludzi, więc trudno, żeby one były obiektywne. Portale wszelkie, nie tylko prawicowe. Mówię o prawicowym portalu, gdzie ja to ja czytam. Mhm. Opisywały wczoraj e, także podsumowanie premiery Wykopacz, podsumowanie sześciu miesięcy sprawowania funkcji premiera. Wiele osób zwróciło oczywiście uwagę na to, co było dobrze zaplanowane, precyzyjnie zaplanowane, czyli osoby w tle pani premier. Kto zwrócił temu uwagę pana ministra? No, Rzeczywiście te osoby to są takimi ikonami tych, tego półrocza i trudno się dziwić, że pani premier zaprosiła te osoby. na słynny podróżnik, który kajakiem przypłynął Atlantyk. No niewątpliwie człowiek. Tego półrocza, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Słynny pan pułkownik, znany od Exposé, który jest takim najbardziej znanym w tej chwili naszym weteranem. A poza tym zwróciło moją uwagę bardzo wielu ludzi, których nie rozpoznawałem i myślę, że to jest dosyć z... Skuteczne posunięcia, żeby pokazać, że Polska składa się z milionów osób, których nie rozpoznajemy, ale które, którzy, które to osoby powinny być dla rządzących bardzo ważne. Zwrócił pan profesor uwagę na wojskowego, było ich kilku. Żołnierze powinni brać, już pytając poważnie, udział w tego typu wydarzeniach? Myślę, że nie ma w tym nic złego. To znaczy, yy, pani premier, proszę zwrócić uwagę, pani premier, jeśli chodzi o premierów Rzeczypospolitej, yy, jest tą osobą, która bardzo... Yy, akcentuje kwestię obronności. Tutaj mamy do czynienia ze znakomitym współdziałaniem pani premier z prezydentem, bo to w sprawach obronności prezydent jest tą osobą, do której należy najważniejsze zdanie. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydent odpada za strategię bezpieczeństwa Polski. I, i, i proszę też zwrócić uwagę, jak wiele kłopotów miał prezydent Komorowski, żeby przekonać rządzących do tych 2% PKB, Okazało się, że w przypadku pani premier To można było zrobić I, i co więcej, patrzyłem za ogromną sympatię Jak pani premier dumnie mówiła Przeforsowaliśmy 2% no, Jako doradca prezydenta powiem to jest realizacja postulatu, który prezydent się upominał od wielu, wielu lat. To, że 2% PKB podnoszenie finansowania wojska ma sens, o to pewnie nie ma wielkiego sporu. Natomiast ja pytam o tych żołnierzy, dlatego że 106 artykuł ustawy o służbie wojskowej mówi o tym między innymi, że żołnierze nie powinni brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Że nie mogą wręcz. Ja jestem historykiem II Rzeczypospolitej. Tam przy każdej okazji pokazywali się ludzie w mundurach. Można byłoby powiedzieć, no mo mogliby ci ludzie przyjść po cywilnemu, no ale żołnierz jak przebiera się w garnitur, mam żołnierzy w rodzinie, to wygląda. Czuję się jak nagi, więc trudno mieć pretensje do żołnierza, że chcia, chciał być elegancko ubrany, czyli w tym mundurze. Mi to nie przeszkadzało. Pytam poważnie, czy, czy, czy wojskowi powinni być angażowani w tego typu przedsięwzięcia, które nie wyłącznie, ale mają także charaktery polityczne? No ale wszystko, co robi premier jest polityczne, więc nie. Uważam, że ja myślę, że to jest dobry sygnał, że pani premier zależy na kwestii obronności. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z taką stalową osią między prezydentem a premierem. To jest rzadki przypadek w dziejach Polski, żeby i rząd, i prezydent tak zgodnie w kwestiach obronności współpracowali. Symbolem tego są ludzie w mundurach na takiej uroczystości. Nie widzę w tym niczego nagannego, no. Ja jestem biograf Piłsudskiego. No, na pewno Marszałek, jaki na to z góry patrzy, to się cieszy, a nie, nie narzeka, że nie kazano tym wojskowym założyć cywilnych y, ubrań. Premier Ewa Kopacz wczoraj mówiła, co udało się zrobić w ciągu tych sześciu miesięcy, a czego się nie udało. No i z obliczeń jej współpracowników wynika, że ponad 50% obietnic udało się już spełnić. Natomiast portal money.pl wylicza, że tylko 36%. Który wskaźnik pana profesora no, pewnie na oko bardziej przekonuje? Dla historyka to takie wyliczenia nie mają naprawdę takiego największego znaczenia. No jest półmetek tych rządów pani Kopat, więc powinno być pewnie w połowie zrealizowane to, co pani premier obiecała. Czy to jest 50%, czy 52%, czy 47%, moim zdaniem najważniejsze jest to, że rzeczywiście ten ambitny plan tego roku, bo to jest przecież pani premier, która ma tylko rok do wyborów, być może, ja jej tego szczerze życzę, odnowi ten mandat i będzie miała kolejne 4 lata, ja będzie mogła jeszcze więcej zmienić, ale myślę, że to jest udane yy, kilka miesięcy i że było się naprawdę czym pochwalić. To teraz zapytam o sprawę, która nie udała się, czyli yy, obsługa informatyczna wyborów samorządowych, najwyższa izba Kontroli wczoraj przedstawiła swój audyt wstępny dotyczący działania Krajowego Biura Wyborczego w tej sprawie. Prezydent przy różnych okazjach mówił, że państwo zdało egzamin. W tej sytuacji zdało? Bo państwo zdaje egzamin, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W, przy okazji kłopotów. A tu był oczywisty kłopot. No tutaj system informatyczny y, zawiódł. Y, były nierozważne pomysły wyjścia z tej sytuacji, unieważnienia wyborów, odwołania Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie liczenia głosów, no tak jakby się chciało strażaków odwoływać z miejsca akcji, y, żeby zmieniać ich dowódców w czasie pożaru. Y, y, prezydent mówił spokojnie, y, skończmy z tym szaleństwem przeliczmy do końca głosy a potem będziemy wyciągali wnioski i rzeczywiście wnioski są były wyciągnięte. Został zmieniony skład Państwowej Komisji Wyborczej. Mamy nową inicjatywę ustawodawczą prezydenta, żeby zmienić te rozwiązania, żeby wzmocnić nadzór przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej nad szefem Krajowego Biura Wyborczego. Jest kontrolaniku, która dotyczyła przecież nie Komisji Wyborczej, tylko tego organu wykonawczego. Już wiemy, co zawiodło na tym poziomie urzędniczym. Tylko pan profesor mówi o reakcji na kryzys, a ja pytam o tak naprawdę przyczyny kryzysu, bo problem był w tym miejscu i na kryzys trzeba było reagować, dlatego, że coś e, zostało źle poprowadzone, czy właściwie skandalicznie. O tym mówił wczoraj bardzo przekonujący profesor Kwiatkowski. E, e, to bardzo odpowiedzialny, ale zarazem kulturalny człowiek. on, e, i on tylko lekko sugerował, że... M, e, trochę padliśmy wszyscy ofiarą niezależności tej instytucji, bo niezależność a PKW właśnie w imię bezstronności wyborów ma ogromną niezależność także urzędnicy tam pracujący niezależność trochę tak rozleniwia i czyni bezkarnym, no i to jak organizowano te techniczne rzeczy związane z wyborami to rzeczywiście woła dzisiaj w świetle tych ustaleń nikogo pomsty do nieba Tylko kulturalnie, jak pan profesor mówi Krzysztof Kwiatkowski mówił w bardzo ostrych słowach wczoraj, bardzo precyzyjnie, merytorycznie, ale bardzo ostro o działaniu Krajowego Biura Wyborczego i o zaniedbaniach, nieprawidłowościach, do, do których tam doszło. Pytanie, czy to po, zwyczajnie nie wstyd, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji? Nie, ale to znaczy, my doprowadziliśmy. Państwo to. Polskie. Nie, ale państwo Polskie zastosowało regułę dobrą, to znaczy. Y zapewnienia ogromnej swobody, autonomii, niezależności, instytucji wyborczych. Byłoby niedobrze, gdyby te instytucje wyborcze podlegały, jakim, były na jakiejś krótkiej smyczy, rządu, czy kogokolwiek, Więc w Polsce się zdecydowano na bardzo takie obiektywne rozwiązanie sędziowie organizują proces wyborczy. Moim zdaniem widać gołym okiem, że za bardzo ci, ci sędziowie zaufali tym urzędnikom. Być może to jest wina tego, że wydawałoby się, że urzędnik kierujący biurem od wielu, wielu lat, już jest tak kompetentny i fachowy, ale okazało się, że wcale nie. Że właśnie no, na tym poziomie urzędniczym było strasznie wiele zaniedbań, że to poczucie autonomii rodziło poczucie no, bałagamy bezkarności, no i Takich działań, które mają pomstę do nieba, ale. W wyborach prezydenckich głosy będą liczone ręcznie, to wiemy już na pewno. I Krzysztof Kwiatkowski wczoraj podkreślał, że nie wiadomo właściwie co z wyborami parlamentarnymi. Jest niebezpieczeństwo, jak mówił, że do tego czasu może nie udać się przygotować systemu informatycznego. Podzielam tą ostrożność pana prezesa, no bo to nie jest powód do chwały. Lepiej policzyć na piechotę, jak to się mówi, czyli ręcznie. Gdyby ręcznie leczono wybory samorządowe, to byśmy mieli wyniki we wtorek już, a przez te cholerne komputery zepsu, jest wadliwy system, no liczone, nie pamiętam, ponad tydzień, prawda, też w gruncie rzeczy na piechotę, tylko e, przez kilka dni, mając nadzieję, że komputery pomogą, a nie pomogły. E, więc wybory prezydenckie to jest prosty sposób liczenia, już wiem, jest 11 kandydatów, myślę, że w poniedziałek będziemy mieli no, już te wyniki, a jak nam się komputery znowu zbudują w wyniku wadliwych systemów, to, to znowu przyszłoby czekać na te wyniki długo. Nie wiem, być może to jest też rozwiązanie w przypadku wyborów parlamentarnych. To już przez któreś z kolei ćwierć wieku liczy nasza wolność. Do tej pory liczono na piechotę. Być może, jeśli. Jeśli ten system nie będzie gotowy, nie będzie stuprocentowej gwarancji, że on działa, no to trzeba policzyć na piechotę. Najważniejsze, żeby to było uczciwie zrobione. Ambasador Polski w Rosji spotkała się z ministrem kultury Rosji w sprawie pomnika Smoleńskiego. Jest tutaj szansa na realne porozumienie, być może dotyczące tak zwanego pomnika za pomnik. Takie określenie padło. Nie znam treści tych rozmów. Wiem jedno. Pamiętam rozmowy prezydenta Miedźwiediewa z prezydentem Komorowskim. To był 2011 rok. Mamy obietnice najwyższych władz rosyjskich. Są umowy podpisane między rządem polskim a rosyjskim co do tego pomnika, więc ja nie wiem co, o, o, co, czym tutaj można byłoby handlować i, yy, yy, i zwłaszcza jako historyk yy, nie mogę zaakceptować sytuacji, że chce się, yy, że można było przehandlować yy, ten pomnik Smoleński yy, tych 96 osób w miejscu tej katastrofy za jakiś monument w Polsce, który by fałszował historię. Z nadzieją podkreślał w salonie politycznym Trójki, jak yy, rozumiem doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. Bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu. Damian Kwiek, do usłyszenia you uh -huh. Zapraszamy do reklamy Witam w drive-in, czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, poprosimy frytki Duże czy małe? Chcesz duże czy małe? Trochę takich, trochę takich Trochę takich, trochę takich Marzysz o idealnym połączeniu? To może styl, niezawodność i super cena. Sprawdź wiosenną ofertę Toyoty pełną takich idealnych połączeń. Poznaj piękne i niezawodne modele teraz w naprawdę wyjątkowych cenach. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty.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 Eurokom.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest to dokładnie 8:30 trzydzieści. Zapraszamy na skrót wiadomości Anna zaleśna Severa. To kolejna bzdura wymyślona przez prawicowych propagandystów. Tak, prezydencki doradca profesor Tomasz Nałęcz w Trójce komentuje informacje o rzekomych związkach obecnego prezydenta Brońcowa Komorowskiego z WSI. Informację tę miał ujawnić w kwietniu 2013 roku portal Wikileaks. To nie tyle Wikileaks informuje, tylko prawicowe portale. Tyle tam wzór miałem okazję przeczytać. Nie daję wiary temu. Prezydent Komorowski ma tylko jeden związek z WSI, to znaczy jako minister obrony narodowej nadzorował WSI. I żadnego jednego związku nie ma.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 W lutym 2012 roku Wikileaks zaczął publikować e-maile wychodzące z centrali prywatnej agencji wywiadu Stratford. W sumie upubliczniono ponad 5 milionów maili. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk składa wizytę w Berlinie, będzie rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel. Merkel i Jaceniuk mają rozmawiać o sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie wciąż dochodzi do przypadków łamania zawieszenia broni. Według OBWE obie strony konfliktu nadal nie wycofały ze strefy walk ciężkiego sprzętu wojskowego. W czasie spotkania w Berlinie ma być też mowa o sytuacji gospodarczej podarczej Ukrainy, o wsparciu dla tego kraju, a także o planach reform przygotowanych przez władze w Kijowie. W rozmowach obok kanclerz Angeli Merkel wezmą też udział niemieccy ministrowie finansów, spraw zagranicznych i pomocy rozwojowej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A rajd Dragonów coraz bliżej Niemiec. Konwój amerykańskich wojsk jest teraz w Czechach. Ponad 500 żołnierzy i blisko 120 pojazdów powraca do miejsca zakwaterowania po ćwiczeniach w Polsce i krajach nadbałtyckich. Konwój podobnie jak drodze przez Polskę został podzielony na trzy kolumny. Pierwsza wyruszyła z koszar położonych blisko lotniska w Pradze o w pół do szóstej. Kolejne dwie kolumny udają się w dłuższych odstępach czasowych w kierunku Rozwadowa na granicy z Niemcami. Amerykanie pokonają w ciągu 10 dni od wyjazdu z Łotwy ponad 1800 kilometrów. Więcej informacji w strójce o dziewiątej. Przed nami pochmurny dzień, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, ale dobra wiadomość jest taka, że po południu prędkość wiatru będzie słabsza. Od 4 stopni w Suwałkach i Chełmie, tak wygląda temperatura. 5 w Warszawie, Olsztynie, Krośnie i Włocławku. 6 w Trójmieście, pile się Radzu i Częstochowie. Do siedmiu w Świnoujściu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, cudowna ta wiosna. Kwiatki kwitną i pachną.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335, no i proszę, jaki list. Melduje, że u mnie nowy system trójkowy działa perfekcyjnie. To pani Magda bardzo, ale to bardzo się cieszymy. No, olbrzymia radość. mnie te funkcje, które państwo obserwujecie, nie działają, ale ja dokonałem przez przypadek niebywałego odkrycia w swoim 17-letnim samochodzie. Otóż przysuwam fotel bliżej kierownicy, to państwo nadajecie w wysokich tonach, czyli w sopranach, a jak odsuwam, to panowie redaktorzy mówią basem. 17 lat auto, relacyjne odkrycie. No proszę. Proszę się przysunąć bliżej, będzie wtedy wszystko dobrze. A tutaj jeszcze jeden list. Jadę samochodem i chciałbym posłuchać cynicznych cór, córychu. Najchętniej na żywo. Co mam przycisnąć? Pyta słuchacz. Dobra informacja, drogi słuchaczu, jest taka, że przed 11 w pytaniu na śniadanie w telewizyjnej dwójce będzie pan mógł posłuchać na żywo. Nie wiem czy cyniczne córy, czy baba na psy, ale Artur Andrus zaśpiewa na żywo. Przed 11 w pytaniu na śniadanie. A za chwilę spotkanie z komentatorami, w międzyczasie pani so Emi. Now she wouldn't dare. It's so rock and roll to feel her home. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, I wish I knew you. I wish I knew you before. Black and white She's never seen a shade of gray. Always something on her mind Every single day But now she's lost her way And where does she go from here Mr. Multicultural He's all that one could see He's living proof of someone Very different to me But now he wants to be free Wchodził goście i Krystian Hanke, Redaktor Naczelny Tygodnika do Rzeczy, Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciek Dura z Krytyki <gry> Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczniemy, bo co prawda wybory prezydenckie przed nami, kampania bardzo barwna, ale ciekawiej może być również podczas głosowania, właściwie po, podczas liczenia głosów. Te głosy będą liczone ręcznie. Nikt nie pozostawiła suchej nitki na systemie, który no, doprowadził do wielu komplikacji, to mówiąc łagodnie, do, systemie, do systemu liczenia głosów Wracamy więc. Sprawą zajmie się prokuratura i ABW. I co ciekawe, Najwyższa Izba Kontroli wykryła taką lukę, która mogła umożliwić włamanie do systemu i manipulowanie głosami, liczeniem głosów, liczbą głosów. Jak sobie pomyślałem, że w tym kontekście zarzuty o sfałszowanie wyborów brzmią już nieco inaczej niż zaraz po głosowaniu, chociaż nie ma dowodów na to, że ktoś rzeczywiście tam się włamał. no, dowodów nie ma, ale to jest taki pierwszy publiczny właściwie, znaczy zgłoszony przez instytucję publiczną i obdarzoną tak zwanym zaufaniem publicznym. Pierwszy głos pokazujący, że zarzuty o sfałszowanie wyborów mogły być wiarygodny. Nie chodzi, zresztą ja od samego początku nie powiem, że, że w tym sensie sfałszowanie, że była jakaś jedna centrala tam, nie wiem, przechodząc to, tylko system był tak nieszczelny, tak skomplikowany, tyle błędów w nim zrobiono i tak bardzo ułatwiono w różnych regionach dziwne liczenie głosów, że zarzuty o sfałszowanie wydają się jak najbardziej uzasadnione. W tym kontekście jeszcze jedna rzecz ciekawa, że po tym, co, co, po tym oświadczeniu Niku, czy po tym zbadaniu sprawy przez NIK, no, bardzo dziwnie brzmią głosy tych ludzi na czele z, z prezydentem, którzy w zarzutach o nieuczciwość tych wyborów dopatrywali się szaleństwa, dopatrywali się jakiegoś kompletnego wariactwa, nie wiadomo czego. Znaczy, no, niestety mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że tych, te zarzuty, moim zdaniem, były bardzo prawdopodobne, wiele je uwierygadniało i poważne instytucje państwa powinny je zbadać. I dobrze, że, dobrze się stało, że zrobił to nik szkoda, że tak do tego podchodzili podchodzili przedstawiciele innych instytucji. Maciek, dwa. Czy to była olbrzymia kompromitacja jednak państwa polskiego, ale nie tylko, tak jak mówił profesor Nałęcz przed chwilą, że to, to była kompromitacja urzędników, bo ci urzędnicy wcześniej, w Pałacu Prezydenckim mówili, że będą problemy. To znaczy, to było tak, że oni wysyłali informacje i do premier Kopacz, do prezydenta, że Coś z tym systemem jest nie tak i trzeba się przygotować. I, y, ja mam y, bardzo, duże, y, bardzo dużo żalu do tego, że prezydent i premier nie zareagowali wystarczająco szybko. To była sytuacja kryzysowa, która wymagała działań, a oni uważali, że wszystko jest okej okay, i należy zostawić sprawę urzędnikom. No właśnie od tego są politycy, żeby reagować w miarę szybko. I to zostawiło też dużo pola do tego, żeby myśleć, że no, oni jakoś są w to uwikłani, skoro nie reagują, skoro chcą to zostawić ludziom. Ludziom, którzy są odpowiedzialni za y, y, y, za to liczenie, które nie wychodzi. No, to, to sprawiało, że było tak, takie no, wrażenie, że współ jak, to jest jakaś współpraca, coś jest niejasnego. No bo problem polega na tym, że, że każda rzecz niezależnie na ile ona jest podszyta polityką. No wiadomo, że wybory w jakiejś mierze są z tym związane, ale nawet jeśli są, jak mówię, no, takie rozsądne dowody wskazujące na wady systemu są przez ludzi broniących status quo odrzucane, a, a ci, którzy to podważają, od razu są nazywani właśnie warchołami, szaleńcami, bój jeszcze. I to sprawia, że nawet konkretne problemy, bo przecież tu, tu nie chodzi o problem, y, zakładam polityczny, że ktoś sobie zaplanował błędy, tak? Tylko no, jednak nagromadzenie, tak, pewnie zbyt małe pieniądze zostały przeznaczone na zakup tego systemu. Ludzie, którzy się tym zajmowali, tak naprawdę się tym nie znali. Y, y, w związku z tym takie ciągłe przyklepywanie tego i takie unienie... A się uda. A się uda, a nic się nie stało. jak ktoś krytykuje, to znaczy, że jest krytykantem, malkontentem i właśnie warchołem i jeszcze jeszcze i tutaj chcę rozbić nam fantastycznie działający system, doprowadziło do tej wielkiej katastrofy, no bo jednak tu się chyba chyba wszyscy zgadzają, że sytuacja, w której państwo nie jest w stanie przeprowadzić uważanych za, za, powszechnie uważanych za uczciwych wyborów, jest z punktu widzenia demokracji czymś bardzo niepokojącym. Tak, a ja mam wrażenie, że to może być dobra nauczka. Ja wcale ja wca bym się nie upierał y, przy tym, żeby wybory organizować w ten sposób, że głosy liczą komputery. Znaczy, to jest jakieś takie y, taka hipernowoczesność, że wszystko musi być na aplikację, w telefonie. Ja przyznam, że jeżeli mam z jednej strony na szali autorytet i wiarygodność państwa polskiego i jasność przy przeprowadzaniu wyborów, a z drugiej strony jakieś modne gadżety, to wybieram to pierwsze. bo na przykład stawka jest. Chyba, że na przykład kamery, które pozwalają potem dojść do tego, czy nie dorzucano żadnych głosów i tego typu Kamery są ok. Kamery, wszystkie te instytucje kontrolne, myślę, że wszystko to, co podnosi wiarę w uczciwość wyborów, jest pozytywne. tak. Oczywiście pod warunkiem, że to nie będzie uniemożliwiało normalnej pracy, ale kamery chyba w niczym nie przeszkadzają. Jak one są montowane w, nie wiem, w centrach miast i na ulicach i tak dalej, to dlaczego nie mogłyby być zamontowane w miejscach, gdzie się liczy głosy po to, żeby potem wyborcy nie mieli problemów z tym, czy wybory... Cho -cho Chociaż ja bym wolał, żeby było dużo różnych mężów zaufania, bo no to, to jest przecież też się... zaangażowanie no tylko, ludzi w wybory i w politykę. Tylko, że do to tego to trzeba mieć wolę ludzi, tak? W przypadku kamery to mm. po prostu się montuje i działają. No dobrze. E czeka na ręczna Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Um, uwaga dotycząca tych nowoczesnych technologii, no, oczywiście ona nabiera nowego wymiaru w kontekście tego, o czym czytamy codziennie w łamaniach do banków, systemów informatycznych, kradzieży danych itd. itd. No to jest już wolna wojna nowoczesnych technologii na zabezpieczenia, ale to już inny temat. Ewa Kopacz wczoraj w super krótkim wystąpieniu podsumowała swoje półrocze. Złaściwie twierdzę, że taka długość przemówienia, ile sukcesów, A jak panowie oceniają. Ja myślę, że mamy, że Ewa Kopacz od czasu, kiedy pojawił się tam Michał Kamiński w zapleczu rządu i zdaje się, że jest główną osobą odpowiedzialną za wizerunek i za pozycję pani premier, no stara się, wróciła do, do tego swojego pierwszego, czy powiedzmy, próby budowania wizerunku, tak zwanej twardej, zdecydowanej, stanowczej kobiety, która właśnie nie traci słów, na, nie rzuca słów na wiatr, przeprowadza śmiało decyzje, nie mówi za dużo, ale działa. Rozumiem, że tak i, i temu to służyło, tych 15, minut, to miało być takie szybkie i zdecydowane. Ten, ten wizerunek pierwotny dwa razy się zachwiał. Za pierwszym razem się zachwiał na samym w ogóle początku, kiedy Ewa Kopacz ogłaszała listę ministrów i padło pytanie o Ukrainę i to takie było wyjątkowo niemrawe, powiedzmy, to ostrożnie odpowiedź była wyjątkowo niemrawa, a drugi raz się zachwiał w starciu z górnikami na początku roku. Teraz rozumiem, że jest powrót do tak zwanej żelaznej wykopacz i, i wystąpienia będą krótkie, a a działania stanowcze, działań wprawdzie nie specjalnie widać, ale wystąpienia rzeczywiście są krótkie. No, niektórzy już widzą nawet męża stanu, chociaż właściwie mąż stanu, żona stanu. Co Tu jest problem jednak z nazwą, ale no, chodzi o pewien charakter sprawowania urzędu. Ja mam wrażenie, że premier Kopacz ma, z, ma trochę szczęścia. To znaczy zazwyczaj jest tak, że jak ktoś zostaje premierem, no to ma trzy miesiące takiego miodowego czasu, A. że ludzie czekają na to, żeby zacząć krytykować. Z Premier Kopacz nie do końca tak było ze względu na Protesty. nieudany początek. Ale premier Kopacz ma szczęście w tym sensie, że teraz ma dalszą część tych miodowych miesięcy, bo jest kampania prezydencka i ona nie jest w centrum zainteresowania. Znaczy y, y, y, konflikty rozgrywają się na linii Komorowski-Duda, a ona jest trochę w cieniu i trochę spełnia taką rolę oczywiście wsparcia dla Komorowskiego, ale na tle Komorowskiego mam wrażenie, że zyskuje. Też tą zwięzłością, jednak przemyślaną polityką informacyjną. Kamiński jest jednocześnie obciążeniem olbrzymim dla tego rządu ze względu na te afery i zegarkową i limuzynową, ale z drugiej strony widać, że no, to jest jakiś rodzaj speca. Tak? Znaczy, kogoś, kto ma, ma pewien pomysł i go konsekwentnie chce realizować. I kopacz z tego z tego zyskuje. Ja, ja mam wrażenie, że trochę jest tak, że pół roku to, to jest bardzo mało, żeby coś podsumować, ale z drugiej strony widać, że na, na pewno bezpieczeństwo jest istotne dla premier Kopacz i to jest pewne. Ja mam wrażenie, że dość cyniczne wykorzystanie sytuacji na Ukrainie do tego, żeby budować tutaj pozycję wewnętrzną, ale też z drugiej strony ja nie mogę o tym zapominać, że jest tam pewien taki element socjalny, czy pomocowy w tym... Ja tego nie lekceważę. Ja tego nie lekceważę, chociaż to w polityce informacyjnej sekwot. jest dużo mniej obecny wątek. Przy czym w ogóle to, to, to, tak, tak się zastanawiam z tymi ocenami, a szczególnie po tak krótkim okresie jest bardzo, bardzo trudno wydać jakąkolwiek sensowną ocenę. No, człowiek, który znacznie dłużej sprawował urząd premiera, czyli Donald Tusk, o, o którym zachodnia prasa nim nie został szefem Rady Europejskiej, też pisała bardzo dobrze i duża część polskich mediów też wisała dobrze. No mam wrażenie, że po tych 100 dniach w Brukseli niespecjalnie się sprawdza i to chyba wszyscy przyznają. No. No Zostaje nam jedno krótkie pytanie, co zrobić z propozycją Rosjan pomnik smoleński zapomnik Armii Czerwonej w Krakowie. Brzmi jak... No właśnie, nie chcę używać słowa żart, bo dzisiaj prima predis, ale... No, brzmi nie bardzo chyba na no, nas Chyba brzmi korzystnie. jak taki ponury żart, tak, tak, tak, tak muszę powiedzieć. No. Ja zrozumiałem, że chodzi o pomnik w Moskwie. Smoleński, no. w, Moskwie. Tak, pomnik Smoleński handlowania, w Moskwie. Pomnik handlowania pomnikami, pamięciami i tak dalej wydaje mi się dosyć absurdalne. No, niestety, no, to, to, to, to, to jest sposób, w jaki jak duża część rosyjskich obecnie rządzących elit uprawia politykę. To nie jest żadna polityka, tylko po właśnie często prowokacja. Dziękuję za poranne komentarze. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika do rzeczy i Maciej Gdula publicysta krytyki politycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hankę 22 i 7 Trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji, m.in. w sprawie naszego systemu nadawania trójka osobisto. Mam problem, bo mam kierownicę z prawej strony i działa mi to wszystko odwrotnie. Wciskam do góry, to jest odwrotnie, jest poprzedni prowadzący. Coś jest nie tak chyba. No bo my źle siedzimy teraz z redaktorem Krystianem, musimy się zamienić, bardzo przepraszam Państwa i wszystko będzie určite na... Don't cross them lines What you like What I like Why can't we both be right Attacking Defending Until there's nothing left worse winning That's my breath, I'm gonna work myself to death Tak się przypadkowo złożyło, że mamy akurat środa, więc spotkanie z panem redaktorem, muzykiem, maestrem Filipem Jeszlarem, będzie śmiesznie, że tak zażartuję. Dzień dobry, jak nie, miło. To jeszcze nie teraz, chwileczkę. U, ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Teraz, proszę bardzo, teraz się pan może witać. Bardzo pięknie pan zażartował, to ja zagram. Taki stary. żart. Ja też zażartuję. To pan zna humoreska dworzaka. Na pańskie ręce składam serdeczne powinszowania urodziny rozgłośni. Mam taki wiersz, przygotowałem urodzinowy. Czy to grudzień, wrzesień, maj? Pięknie graj, trójko trwaj. No, nie posiadam się z radości. No, no dobra. Bardzo się Kolosalnie. cieszę. Dziś prymapryli, dzień, w którym możemy bezkarnie kłamać, oszukiwać i łgać. Oczywiście to nie dotyczy wierszyka. To tak. Znam jeden utwór muzyczny o kłamstwach. Zaprezentuję Państwu. oczy czarne, zwrotka jest po rosyjsku chyba, tam jest oczy je, oczy strasne i tak dalej ale refren jest po angielsku i ten refren zachęca do kłamania laj, laj, laj, laj, laj laj, laj, laj, laj laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj to świetna okazja, abym opowiedział Państwu o wywiadach Gdy czytam lub oglądam rozmowy z gwiazdami, podziwiam Jak bez zająknięcia, patrząc prosto w twarz kamery Z wystudiowanym uśmiechem, mijają się z prawdą Jak Ci się podoba Polska? Pyta gwiazdora dziennikarka To piękny kraj, świetnie się tu czuję Uwielbiam do Was wracać Przeanalizujmy tę z pozoru niewinną wypowiedź Polska to piękny kraj Mówi artysta, na podstawie oględzin lotniska, hotelu i garderoby sali kongresowej przed remontem. I każde z tych miejsc jest schludne, ale żeby od razu piękne. Świetnie się tu czuje. I jak artysta może się świetnie czuć, skoro przed chwilą przyleciał, jest w trakcie zmiany czasu, boli go głowa, a internet w hotelu nie pozwala na rozmowę przez Skype'a z rodziną. Uwielbiam do Was wracać. Artysta jest w Polsce po raz pierwszy. A co naprawdę myśli gwiazdor, słysząc pytanie, jak Ci się Polska podoba? No, no, myśli, ładne redaktorki tu mają. Zaraz co ona powiedziała? Polska? Hm, trzeba było się uczyć geografii. Um, może powiem coś w ich języku, jak to było? A, spasiba. laj the Co prawda nie jestem gwiazdą, jednak czasem moja osoba wzbudzi zainteresowanie dziennikarza, czy to głosu jazgarzewa, czy życia piskurki. Jak się panu podoba nasz dom kultury? To piękna sala, świetnie wyposażona. No i co najważniejsze, przychodzi tu wspaniała publiczność, powiedział Filip. A co pomyślał? Publiczność rzeczywiście wspaniała, szkoda tylko, że na koncert przyszło jedynie 60 osób. Sala ładna, niestety dotacje unijne nie zapewniły mydła w toalecie. Ani w męskiej, ani w damskiej sprawdziłem. A jak to się wszystko zaczęło? Pyta dziennikarz, tym razem wieczoru u niejowa. Tu wygłaszam kilkuminutową opowieść o historii, gdzie poznali się moi rodzice, jak poznałem kolegów z pracy i jak założyliśmy nasz zespół. A co myślę? Ciekawe, drogi dziennikarzu, czy ty mnie z kimś nie pomyliłeś? Kolejne pytanie rozwiewa moje wątpliwości: czy gracie jeszcze sketch w chińskiej restauracji? Po zakończonej rozmowie uprzejmie pytam dziennikarza, czy mogę liczyć na przesłanie mi tekstu do autoryzacji. Dziennikarz odpowiada: Oczywiście, prześlę na pewno. A co myśli? Mhm, już się rozpędziłem. Życzę Państwu wielu pięknych kłamstw dziś i nie tylko. Bardzo dziękuję. I jak mi, Panie Marcinie, poszło? No, zdecydowanie, jak zawsze, doskonale, zacnie, genialnie, cudownie, kolosalnie, bajecznie, horrendalnie Bardzo się cieszę, a co pan myśli? <tos Deviant w> co pan grał ostatnio? Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, A audycję do południa poprowadzi Helena Wądraczkowa i Karel God, zapraszamy Pryma Bliss, trzeba pokorzystać Pyszny żart Ba. lai, laj, laj, laj, laj. E, Karolina Kozaki, Kłam, proszę Kłam. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie życzenia urodzinowe i e, w sprawie systemu Trójka Osobista działa wszystko bajecznie. Proszę sprawdzić e, jak to działa. Też będziemy o tym mogli zobaczyć to na profilu rankowym, Ranek w Trójce na Facebooku. A my już mówimy do słyszenia. Elżbieta Malinowska i Anna Mal Mielewczyk i Marcin Łukawski. Jak widzę, Helena Wądraczkowa nie dojechała. Będzie po dziewiątej tylko Karol Got. Zapraszamy do reklamy. Wiosenny szok cenowy W sklepach euro Samsung Smart TV 40 tali 100 herców za 1599 Pralka Amika Stream 6 kg Klasa A plus za 799 Laptop Lenovo Intel Core i3 Grafika 1 giga za 1699 I ekstra raty 50 razy 0% W sklepach euro i na euro.com